na ciebie weź powiedz, celem jest hajs zasady, bo kupił człowiek, nie jestem święty, diabeł kusi w pogoni, nie jesteś święty, ty nie są oni, chcemy hajsa, wszyscy bez wyjątku, jedni na przykład, Drudzy w granicach rozsądku, pierwszy chce mieć, by nie prudzić ląd w śmieciach, drugi chce mieć, tym mieć go podniecach, nie ma skrupułów, nie ma sumienia, i nikt na dzień dobry tu losu nie wybiera, pijany go. Napierdala, matka się boi, więc weź mu pozwala Jakie na start ma ich dziecko? Nikue, nim do końca zajdzie zmrok, niepotrzebny zniknie. Przykre, nikomu nie, nie. będzie przykro. to kolejny artykuł z prostej serii tak wyszło. Widzę wszystko, zresztą syf, sapcha się do oczu. Tu gdzie znikło zjawisko, dobroci bez banknotu. Upada nisko, prosty skazaniec bez wyroku. Nie udzielaj się, jeśli nie chcesz kłopotu. Widzę wszystko, zresztą syf, sapcha się do oczu. Tu gdzie znikło zjawisko, dobroci bez Nisko, prosty skazaniec bez wyroku. Nie udzielaj się, jeśli nie chcesz. Ten, siłą wyrwotu tym Noc go ukryje W którep cychaj, zwierz, choć skromna renta Oparta na prawdzie A nie przy w stu procentach dziesięć krat nie z Cała reszta ma setki powodów W statystyki patrzysz, prosto oceniasz Jutro Los tak kopa, staniesz w roli złodzieja Nieprzewidywalne, nie ma reguły Slachcić zniknie, posrą go z oscury Przynosi z góry dziś, poniosą ci jutro Chcą na bogatu żyć, bywa, że żyją krótko Specu zamykania powiek Nie tak miało to wyglądać, co jest? Widzę wszystko, zresztą sypsa, Pcha się do oczu tu gdzie znikło zjawisko Dobroci bez banknotu Bada nisko, prosty skazaniec bez wyroku Nie udzielaj się, jeśli nie chcesz kłopotów Widzę wszystko, zresztą sypsa, Pcha się do oczu gdzie znikło zjawisko Dobroci bez banknotu Bada nisko, prosty skazaniec bez wyroku Nie udzielaj się, jeśli nie chcesz kłopotów